Portal Konstancin.com prezentuje Historia okolic Konstancina Jeziorny Tekst Paweł Komosa Adaptacja audio Bartek Biedrzycki Na Urzeczu Dziś o związkach okolic Konstancina Jeziorny z Łużycem, o którym słów kilka należy powiedzieć. O ile nazwa miasta jest łatwo rozpoznawalna, nie każdy słyszał o regionie, który będzie się często przewijał w wielu audycjach. Mazowieckie Łużyce, błędnie odmieniane jako Łużyc, to obszar położony po obu stronach Wisły. Od okolic Potyczy, aż po niegdysiejsze wsie wchodzące obecnie w skład Warszawy, Wilanów, Miedzeszyn i Siekierki. Aż do lat 50. XX wieku istniał tutaj swoisty mikroregion kulturowy przejawiający się w odrębnych zwyczajach, strojach i nadrzecznej gospodarce. Na Łużycu połączona jest większa część okolic Konstancina i gminy Konstancin jeziorna od Kępy Okrzewskiej aż po Dębówkę i Kawęczyn. Zaś zachodnia granica Łużyca przebiega w pobliżu Skarpy Wiślanej. Przez pół wieku region uległ zapomnieniu i akulturacji, aż doczekał się odkrywcy w postaci doktora Łukasza Maurycego Stanaszka, który opisał go w wydanej w 2012 roku książce na Łużycu w zapomnianym regionie etnograficznym nad Wisłą. Dostrzegając, iż łużyce są dużo większe, niż wydawać się mogło, przyznam, że do tego czasu ja sam przez lata bezrefleksyjnie podchodziłem do piosenek i historii mojej prababci, powtarzającej, iż na Łużycu świnie kwiczą, nie zastanawiając się, co dokładnie miała na myśli. Łużyckie piosenki przechowały się w dużej mierze dzięki zmarłej na początku roku mieszkańce gminy Eleonorze Bojańczyk, która od lat aktywnie działała w zespole Łużycanki, dochowując się wielu następnych. Okolice Konstancina są osadzone u Użycu dużo bardziej niż wynikać by to mogło z samego tylko faktu ich umiejscowienia, o czym poniżej. Autor we wspomnianej książce wywodzi nazwę od określeń Łęg i Ług oraz Urzecze i Użycze. Obie te nazwy funkcjonowały w tutejszych okolicach od stuleci. Ług oraz Łęg to staropolskie określenie nizinnego biegu rzek, gdzie znajdowały się zalewowe łąki i umokradła. Tereny okolicznych wsi znajdowały się w pasie zalewowym od wieków. W intracie Klucza Oborskiego przy wycenie dochodów z roku 1789 zapisano, iż dobra są w polach, łąkach w wielkiej części nad Wisłą położonych i uszkodzeniu przez powódź podległych. Do dnia dzisiejszego na terenie Konstancina znajduje się las wyrosły w Wiślanym Starorzeczy, stanowiący rezerwat o nazwie Łęgi oborskiej. Z kolei nazwa Ług... W życiu była często. W roku 1701 ekonom Franciszek Emański w następujący sposób opisał część dóbr cieciszewskich. Ciągną się między Słomczynem a Kawęczynem, wprzód pola, a potem przez bór dróżką starą aż do ługu. Stamtąd od zachodu idą granice mimo ługu. Dalej mimo ług należący połową do obór połową chylic dóbr królewskich, które ługi dzieli struga. Od Boru, prawej ręce Cieciszewskiego, ługi oworskie, a od Boru Chylickiego, ługi chylickie. Od północy graniczy Wór Cieciszewski z Borem Oborskim i jest kopiec od ługów. Zmianki od podmokłych terenach często pojawiają się w zachowanych aktach dóbr oborskich. Nie zapominajmy także o Bielawie, wsi, która pierwszą zmiankę ma datowaną na rok 1313, a więc równo 700 lat temu. Bielawa to dane określenie rodzaju ziemi, lecz również podmokłych łąk w Dolinach Rzecznych. Wieś bowiem założono najprawdopodobniej nad brzegiem Wisły, która w wiekach XII i XIII płynęła innym korytem. Na terenie gminy Konstancinie Ziorna leży także wieś Łęg, gdzie przez stulecia znajdował się folwark oraz dwór wchodzący w skład dóbr oborskich. Pochodzenie tej nazwy wiąże się jednak nie z ługiem, a ze wspomnianymi łąkami. Najstarsza odnaleziona wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1476, gdy jako Lany miejscowość wchodziła w skład ziem habdzińskich. Kolejne zapisy odnoszą się już do wieku XVI, gdy wieś podczas transakcji i sprzedaży rodowi oborskich opisywana jest pod nazwą Łąg. W wieku XVII zapisywana jest już jako Łąg by w wieku XVIII zmienić nazwę na obecną. Zapewne doszło do nałożenia na siebie podmokłych łąk i łęgów. Z kolei nazwy Urzecze oraz Użycze pod koniec XVIII wieku występują dość często w opisach dóbr oborskich. Stąd też możemy się domyślać, że były w powszechnym użyciu. Zmiankowano części pól cieciszewskich położonych w Użyczu, mieszkańców wsi nadwiślańskich określano mianem Użyckich bądź mieszkających w Urzeczu. W aktach parafii powsińskiej nazwa ta w różnych formach w latach 1770-1820 pojawiła się kilkakrotnie. Szczególnie ciekawy jest zapis, gdy panna młoda z podpowsińskiej wsi Zamość na pytanie skąd pochodzi odpowiedziała z Użyca. O ile powyższe zapisy można odnosić jedynie do wsi nadwiślańskich, to inwentarz dóbr porównujący dochody z lat 1765 i 1790 nie pozostawia już żadnego pola do domysłów. Nazwa została rozciągnięta na teren leżący poniżej skarpy, bowiem leżące tam wsie i folwarki wymieniono jako wsie urzecza. Odróżniono je w ten sposób od pól górnych, które wraz z sią Słomczyn leżały na skarpie. Zupełnie oddzielnie wymieniony został z Kolimów, jako miejscowość niezaliczana do żadnego z tych terenów, ani Urzecza, ani Górnej Skarpy. W XIX wieku pojawiła się już znana nazwa Łużyce. Po dalsze informacje na ten temat odsyłam do wspomnianej książki. Nadmienić muszę jeszcze, iż część zawartych w niniejszym tekście informacji pochodzi bezpośrednio od jej autora. Ze względu na problematyczność samej nazwy, po konsultacjach z językoznawcami i specjalistami od Gwarmazowieckich, w pierwszym kwartale 2013 roku środowisko naukowe przyjęło za właściwą nazwę Urzecze, realizowaną w regionie Gwarowo jako łużyce spisownią przez RZ.